Jesteśmy w miejscowości Borki-Kosiorki. Naszym rozmówcą jest dyrektor działu marketingu w firmie New Holland, pan Łukasz Chęciński. Jaki jest cel pokazów firmy New Holland tutaj na tych polach? Głównym celem dzisiejszego pokazu jest zademonstrowanie szerokiej publiczności całej gamy naszych maszyn przeznaczonych do zbioru materiału zielonego. Mam tu na myśli kosiarki, mam tu na myśli przetrząsarki, zgrabiarki, ale również prasy rolujące prasa owijarki. No i na koniec oczywiście sprzęt, którym tak uformowane bele zwozimy w jedno miejsce, czy to na przyczepę i do gospodarstwa, czy zostawiamy je na łące. W tym przypadku oczywiście chodzi o nową ładowarkę teleskopową w naszej gamie. Proszę powiedzieć, jaki sprzęt był prezentowany, co chodziło po polach, co wzbudzało największe zainteresowanie ze strony kibiców, którzy to oglądali? Tak naprawdę moim zdaniem cała uwaga była skupiona na tym najważniejszym procesie, czyli na koszeniu. Myślę, że tutaj właśnie kosiarka podczepiona do naszego ciągnika, zestaw właśnie cały marki New Holland cieszył się największym zainteresowaniem, ale z moich obserwacji wynika, że również nowa ładowarka, ponieważ no to jest coś, co pier raz prezentujemy dynamicznie. Po raz pierwszy taką ładowarkę pokazujemy właśnie w warunkach pracy, do której jest przeznaczona. I tutaj też gro ludzi była zainteresowanych tą konkretną maszyną. Były kosiarki, prawda? Tak. były zestawy dużych kosiarek, były zgrabiarko przedsząsarki, tak był ładowacz czołowy, była prasowiarka. Tak. Jak to jest połączone również z tym, że część maszyn firmy Kongskilde została do, do, dołożona do firmy New Holland. Jak to wyglądało? Tak, no nie jest tajemnicą, że sprzęt, który prezentujemy, to jest tak naprawdę połączenie, które dokonało się kilkanaście miesięcy temu. W tej chwili właśnie bazujemy na, na doświadczeniu naszych kolegów z Conskilde i oferujemy również nasze maszyny w barwach New Hollanda przeznaczone, chociażby właśnie do zbioru zielonki. Jak takie pokazy polowe właśnie, w których uczestniczymy w tej chwili przenoszą się na sprzedaż sprzętu z Państwa fabryki? No, ostatnie lata dobitnie pokazują, że ciężko jest sprzedać maszynę bez uprzedniego zaprezentowania jej w warunkach polowych. I myślę, że to się nie bierze bez przyczyny, ponieważ wydając określoną sumę pieniędzy, potencjalny klient chce sprawdzić, czy ta maszyna się sprawdzi, czy, czy będzie spełniała jego oczekiwania, no ponieważ wykłada na nią określoną sumę pieniędzy i chciałby, żeby robiła konkretne zadania, wykonywała konkretne zadania w jego gospodarstwie. To jest końcówka maja. W najbliższym czasie, gdzie firma New Holland będzie prezentować swoje maszyny? Na jakich targach, na jakich wystawach rolniczych? Wspólnie z naszymi dealerami jesteśmy praktycznie obecni na każdej wystawie w Polsce. Czasami jest tak, że organizują to sami nasi oficjalni dystrybutorzy, czasami robimy to wspólnie, czyli są to nasze wspólne działania. Myślę, że na najbliższy czas to, to są na pewno targi opolagra, polagra to są na pewno jakieś regionalne targi, no później na pewno to jest wystawa agroshow w Bednarach, tak szybko teraz myślę, no będziemy praktycznie wszędzie tam, gdzie są nasi klienci, gdzie, gdzie, gdzie potencjalnie możemy spotkać naszych klientów. Skupmy się na tych dwóch targach, Apolagra i Agroshow Bednary. Co specjalnie Państwo przygotowujecie na te właśnie dwie bardzo duże imprezy targowe? Jedna na południu Polski, druga w centrum Wielkopolski. Proszę się gniewać, ale to jest na razie jeszcze tajemnica. Na pewno coś ciekawego przygotujemy. Natomiast no nie chciałbym wyprzedzać pewnych faktów, ale serdecznie zapraszam na obie wystawy i gwarantuję, że ciekawy innowacyjny sprzęt naszej marki na pewno tam się pojawi. Przedstawiciele redakcji Raport Rolny, Mieli okazję uczestniczyć w targach SIMA w Paryżu. Między innymi były prowadzone rozmowy z panem Carlo Lambro, New Holland Agriculture. Czy targi SIMA w Paryżu, które z cyklu na przemiennego dwóch lat zostały przeniesione w inny okres cykliczny. Czy będziecie Państwo również uczestniczyć w tych targach na wystawie w Paryżu? No wiadomo, że agritechnika w Hanowerze to jest agritechnika, ale targi zostały przełożone z tych terminów typu 2019-2021. Najbliższe będą w 2020 roku. Tak, wiem. Znam tą decyzję targów właśnie paryskich. Powiem szczerze, decyzja ostateczna przez naszą markę nie została pod tak naprawdę ciężko jest w tej chwili wyrokować. No mamy jeszcze troszeczkę czasu, bo to jest jeszcze kilkanaście miesięcy przed nami. Nie wiem, nie chciałbym dzisiaj powiedzieć czegoś, czego będę musiał się wycofywać za kilka miesięcy tuż przed targami, więc wolę to pytanie zostawić nadal otwarte.